Przeczytajmy piękny fragment z Księgi Izajasza, 56 rozdziału. Na tych naszych środowych spotkaniach od wielu miesięcy już rozważamy tą księgę. Już ją kończymy, bo jesteśmy w 61 rozdziale. A tutaj przeczytam kilka wierszy, które rozważaliśmy kilka tygodni czy miesięcy już temu. Wiersze od 6 do 8. Cudzoziemców zaś...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 poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Czytając Stary Testament, można odnieść wrażenie, że Wszechmogący Bóg, który dał życie wszystkim ludziom, jest Bogiem jednego narodu. Oczywiście tu i tam pojawiają się jacyś poganie, którzy przychodzą do Boga. Tu i tam pojawiają się jacyś ludzie z innych narodów, którzy przez świadectwo Boga w swoim narodzie przychodzą do wiary w Niego, stają się prozelitami, odchodzą od wiary swoich ojców jakieś nieistniejące bóstwa i nawracają się do jedynego prawdziwego Boga, Boga Izraela. Widzimy jednak w tym fragmencie i w wielu innych fragmentach Starego Testamentu, że Boże serce, było otwarte dla innych narodów i Bóg w różnoraki sposób przejawiał się też w innych narodach, nie tak jak w Izraelu. Oni byli rzeczywiście jego wyjątkowym ludem, szczególną własnością pośród wszystkich innych narodów. Żadnym innym narodzie nie objawił się tak, jak objawił się Izraelowi co wcale nie oznacza, że pozostawił wszystkie inne narody bez świadectwa o sobie. Apostoł Paweł, przemawiając na Aeropagu do Greków, mówi im, iż Bóg od zawsze objawiał się we wszystkich narodach. I też w liście do Rzymian pisze o tym, że Boga można zobaczyć w Jego stworzeniu, w Jego wielkich dziełach stworzenia. Takiż człowiek nie ma nic na swoją obronę, jeśli odrzuca istnienie Stworzyciela, który uczynił to wszystko, co nas otacza. Ten fragment z Księgi Izajasza pokazuje nam serce Boga, który pragnie, aby wszystkie ludy, wszystkie narody, ludzie z różnych miejsc, raz języków, wielbili Boga w Jego domu. I jego dom nazwany jest domem, Modlitwy dla wszystkich ludów Bóg zapowiada każdemu kto zechce umiłować Go stać się Jego sługą przestrzegać Jego przykazań trzymać się Jego przymierza obiecuje miejsce w swoim domu obiecuje radość w domu modlitwy nawet Bóg obiecuje zaszczytniejsze miejsce od synów Izraela niezwykłe takie jest Boże, takie było przez wieki Boże pragnienie, ale historia pokazuje nam, iż bardzo niewielu ludzi przy, przystawało do narodu izraelskiego. Jakże niewielu ludzi wierzyło w Boga Izraela. Nawet sama konstrukcja świątyni w jakiś sposób sugerowała segregację między czcicielami Boga. Wiecie, że w tym najskrytszym, najgłębszym zakątku świątyni było miejsce najświętsze, miejsce Bożej obecności, do której raz w roku w wielki świąteczny dzień pojednania wchodził jedynie arcykapłan, aby pokropić je krwią, dokonawszy przebłagania za grzechy całego ludu. Tylko raz w roku arcykapłan, jeden człowiek, mógł wejść do tego miejsca najświętszego, do miejsca, gdzie Izraelici wierzyli przebywa obecność Boga. Dalej było miejsce święte, do którego wstęp mieli także wyłącznie kapłani, już nie tylko arcykapłan, ale kapłani. Tu znajdował się złoty ołtarz kadzielny, dziesięć świeczników i stół, na którym w każdy szabat ofiarowano dwanaście wielkich bochenków chleba. To były naprawdę duże bochny. Z około czterech litrów masy wyrabiano każdy bochenek i dwanaście takich wielkich chlebów kładziono na tym stole pokładnym w wyrazie wdzięczności Bogu za powszedni chleb za jego codzienne zaopatrzenie i troskę. Następnie był przedsionek świątyni i to był ten główny budynek, w którym, mówiono, mieszkał Bóg. Na zewnątrz znajdował się dziedziniec kapłanów, gdzie składano ofiary i wykonywano różne religijne czynności. Za tym dziedzińcem był kolejny dziedziniec mężczyzn, gdzie tylko Izraelici, mężczyźni Mogli wchodzić dalej był kolejny dziedziniec, dziedziniec kobiet, izraelskich kobiet, gdzie mogły przychodzić i modlić się kobiety. I to w zasadzie było wszystko otoczone takim półtora metrowym murem. I poza tym murem znajdował się dookoła obszerny dziedziniec pogan. Na tym miejscu, jakby niemal poza świątynią. Chociaż jeszcze był dookoła wielki mur, który otaczał to, to wszystko, cały ten kompleks świątynny. Na tym zewnętrznym dziedzińcu mogli przychodzić i modlić się poganie. Ale wygląda, że ruch na tym dziedzińcu, jeśli chodzi o modlitwę pogan, nie był znaczący. Nie było tam wielu modlących się. Dlatego z czasem praktyczni kapłani uznali, że po co ma się marnować tyle miejsca, i tam rozstawili stragany, na których wymieniali pieniądze, to były takie świątynne kantory, ponieważ jak chciałeś złożyć dar w świątyni, to nie można było złożyć tego daru z jakichkolwiek pieniędzy, u nas możecie wrzucać dolary, funty, euro, co chcecie, nie ma problemu, ale tam nie było takiej opcji, tam trzeba było wrzucać tylko święte pieniądze, izraelskie pieniądze, szekle świątynne i inne monety, które oni mieli. I jak ktoś przychodził z innej części Imperium Rzymskiego w tamtym czasie, w czasie Pana Jezusa już, czyli 700 lat później po tym, co tutaj czytaliśmy, to musiał wymienić te pieniądze, jeśli chciał coś ofiarować, jakieś pieniądze, na te świątynne. I tam były kantory, które Miały bardzo kiepskie kursy wymiany. Ci kapłani chcieli jak największy interes zrobić na tej wymianie, więc tych ludzi łupili na kursie wymiany przy świątyni. Ponadto zastawili ten cały dziedziniec z różnymi straganami, na których sprzedawano zwierzęta na ofiarę. Jeśli ktoś chciał złożyć ofiarę z zwierzęcia, to nie to, że przyniósł swoją jakąś tam jałówkę czy swojego kozła, nie, nie. To musiał być taki, który jest sprawdzony przez kapłanów bez żadnej wady i tak dalej. I oni tam mieli na sprzedaż takie okazy. I za nie też trzeba było słono zapłacić. Dużo więcej niż zapłaciłbyś za takiego zwierzaka na rynku. Oni liczyli sobie za to słono. I właściwie w tym miejscu, to co ciekawe, Pan Jezus najwięcej nauczał. Tam właśnie na tym dziedzińcu Bogan przychodzili do Niego ludzie, słuchali Go, On tam stał i tam nauczał. Ale widział to wszystko, co tam się dzieje. Widział ten handel, widział to łupiestwo, widział tych ludzi chytrych, zdzierców, którzy z Bożego Domu z domu modlitwy dla wszystkich narodów, zrobili jaskinie zbójców. Tak Pan Jezus to nazwał. I widzimy, czytając Ewangelię, jeśli przyjrzycie się dokładnie narracji, wygląda na to, że to miało miejsce dwukrotnie. Na początku służby Pana Jezusa i na samym końcu służby Pana Jezusa. Pan Jezus, widząc, co się dzieje na tym dziedzińcu pogan, Ogarnia Go gniew, ogarnia Go gniew, dlatego że Jego serce jest sercem pełnym miłości do Ojca i do domu Ojca. Miłości do ludzi, dla których ten dom został postawiony w, Świą w Jerozolimie. Ludzi, którzy mieli tam się gromadzić, by skupiać się na Bogu, by wielbić Boga, a nie przychodzić i być i później gdzieś z goryczą w sercu modlić się do Boga. Za pośrednictwem kapłanów, którzy patrzyli na tych ludzi jako źródło zysku i dochodów. I Pan Jezus, widząc to wszystko, jak wiemy, zrobił taki bat i zaczął wypędzać tych wszystkich ludzi. Cytując im te słowa z Księgi Izajasza, napisane jakieś 700 lat wcześniej, mówiąc, mój dom będzie domem modlitwy. To serce Boże nie zmieniło się. Boże pragnienie nie zmieniło się. Bóg nadal pragnął, aby jego dom był domem modlitwy dla wszystkich narodów. Jednak, jak wiemy, tak długo jak Pan Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, tak długo jak nie stał i nie wylał na swój lud swojego świętego Ducha, tak to Boże pragnienie zjednoczenia w swoim kościele, w swoim domu wszystkich narodów nie było spełnione. Dopiero gdy została złożona ofiara nowego przymierza, kiedy nie krwawe ofiary składane z wołów, cielców na ołtarzu w tej ziemskiej świątyni, ale kiedy Baranek Boży, Jezus Chrystus, Ofiarował samego siebie na krzyżu Golgoty, kiedy jego krew została przelana na tym krzyżu, kiedy jego ofiara doskonała została złożona i kiedy on tak jak obiecał po trzech dniach powstał z martwych i wstąpił do nieba i tam wszedł do świątyni niezbudowanej ludzką ręką, ale tej, której ta ziemska była tylko odbiciem, która była tylko Obrazem Jezus Chrystus wszedł ze swoją krwią do miejsca najświętszego w niebiańskiej świątyni, aby tam teraz wstawiać się za nami, aby tam teraz modlić się jako najwyższy arcykapłan o swój lud. I wiemy, że nasz przystęp do Boga dzisiaj jest przystępem do tego właśnie miejsca najświętszego do tego miejsca samej obecności Bożej przez Jezusa Chrystusa, który swoje ciało jak zasłonę otworzył przed nami, abyśmy mieli dostęp w Nim do miejsca Najświętszego. I to już nie tylko jacyś wybrani ludzie z jakiegoś narodu, ale jak list do Galacjan mówi, albowiem wszyscy jesteście synami Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. To nie znaczy, że już nie ma w takim ziemskim sensie Żyda i Greka. Nadal są. To nie znaczy, że w takim ziemskim sensie nie ma niewolnika i wolnego. Jeszcze długo byli. I do dzisiaj są mężczyźni i kobiety. Ale w sensie przystępu do Boga, w sensie doświadczenia obecności Boga, nie ma różnicy. Wszyscy w Jezusie Chrystusie mamy taki sam dostęp do Boga. Nie ma już kapłanów i arcykapłanów ziemskich, nie ma już żadnych jakichś piramidalnych poziomów, nie ma już żadnej segregacji w świątyni Boga, ale wszyscy, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy przystęp do miejsca najświętszego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, czy nie wiecie, czy nie wiecie, że jesteście, wy jesteście, wy, którzy wierzycie w Chryst Jezusa Chrystusa, jesteście świątynią Boga i Boży Duch mieszka w was? Dlatego możemy zgromadzić się w takim świeckim miejscu jak to, w centrum handlowym i jesteśmy świątynią Boga, jeśli Duch Boga mieszka w nas, jeśli gromadzimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W tym samym liście Paweł powtarza ponownie w szóstym rozdziale. Albowiem czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych, drogoście kupieni, wysławiajcie tedy Boga w waszym ciele. To Boże pragnienie się nie zmieniło. Jego dom ma być domem modlitwy. Bracia i siostry, jesteśmy tutaj i tak jak na początku witam Was tych, których poznaję, rozpoznaje, z imienia, z miejsca, ale tak naprawdę jesteśmy tutaj dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa, dlatego, że pragniemy oddać Mu chwałę, cześć, uwielbienie, dziękczynienie. Dlatego, że jesteśmy tutaj zgromadzeni jako Jego kościół, Jego świątynia, Jego dom. I niechaj Boży Duch dzisiaj napełni nasze serca, aby to miejsce było domem modlitwy. Bracia i siostry, każda pieśń, którą śpiewamy, to forma modlitwy. Ubrana w melodię, modlitwa, uwielbienie Boga, prośba, dziękczynienie, wywyższenie Go. Śpiewajmy te modlitwy z zaangażowaniem naszych serc. Nie powtarzajmy tylko znajomych słów, albo może niektórych jeszcze nieznajomych, ale włóżmy serca w te pieśni, które śpiewamy, aby były miłą Bogu modlitwą. Podnośmy nasze głosy, dziękujmy Mu. Jeśli mamy prośby, potrzeby, zawołajmy do Boga. Po to się tu zgromadziliśmy dzisiaj, bracia, siostry, aby mieć społeczność z naszym Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Mamy wstęp wszyscy, wszyscy bracia, siostry do miejsca najświętszego. Nie stoimy gdzieś z daleka na zewnętrznym dziedzińcu, nie stoimy gdzieś tam na którymś z tych kolejnych dziedzińców, ale w Jezusie Chrystusie, jak najwyższy arcykapłan raz w roku, My wszyscy w każdej chwili możemy wejść do obecności samego Boga. Nie zmarnujmy tego czasu, nie myślmy o rzeczach mało znaczących, ale zwróćmy nasze duchowe oczy na naszego Boga. Podziękujmy Mu za powszedni chleb, podziękujmy Mu za Jego troskę, za opatrzenie, wszelkie błogosławieństwa, a nade wszystko za wielkie zbawienie za Jego ofiarę, za nasze grzechy, za Jego życie, które stało się naszym życiem przez Ducha Świętego, którego rozlał w nasze serca. Bracia i siostry, niechaj to miejsce nie będzie ciche, niechaj nie będzie głuche, ale uwielbiajmy Boga, radujmy się w Nim. To jest niezwykłe. Wiecie, wielu ludzi patrzy na Kościół i myśli to smętne, smutne miejsce, którym jest nudno i smutno. Bóg zaś mówi, sprawię wam radość w moim domu. Ja wiem, że czasami przychodzimy z obciążonym sercem i smutkiem, nie chodzi o to, żeby wtedy sztucznie się cieszyć i radować, ale Boża obecność jest źródłem radości. Jeśli prawdziwie zbliżamy się do Boga, nawet jeśli jesteśmy przygnębieni, nawet jeśli coś tam nas dręczy, w Bogu znajdujemy pociechę. W Bogu znajdujemy radość, jakiej nie znajdziecie nigdzie indziej na tej ziemi. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, módlcie się w moim imieniu, a ja odpowiem wam, aby wasza radość była pełna. Gdy się modlimy z wiarą, możemy się cieszyć, że nasz Bóg nam odpowie, że nasz Bóg zajmie się naszymi problemami, że nasz Bóg będzie dźwigał nasze ciężary, że nasz Bóg poprowadzi nas dobrą drogą, najlepszą drogą. Kochani, powstańmy i niechaj to miejsce będzie wypełnione naszymi głosami dziękczynienia, uwielbienia i chwały dla naszego Boga. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, że możemy przyjść do Ciebie bez żadnych pośredników, bez żadnych ceregieli, ceremonii, bez jakiejś szczególnej oprawy. Ale otwierając nasze serca w wierze przez Jezusa Chrystusa, mamy przystęp do Ciebie, do Twojej świętej obecności. I pragniemy spędzić ten czas z Tobą, Panie, modląc się do Ciebie, wielbiąc Ciebie, radując się Tobą. Prosimy, by Twój Święty Duch wsparł nas w naszej słabości. Abyśmy nie przespali tego czasu, aby nasze myśli gdzieś nie biegły w różne strony, ale aby nasze serca przytuliły się do Ciebie, aby nasze serca wzniosły się do Ciebie, aby nasze usta chwaliły i wywyższały Twoje święte imię. I abyśmy doświadczali Twej bliskości, Twego działania, Twego pocieszenia, Twej zachęty, Twego wsparcia, Twego błogosławieństwa. Oczekujemy na Twoje działanie w Duchu Świętym pośród nas. Słowo Twoje, które poślesz do nas w mocy Twojej. Działanie Twoje w każdym z naszych serc. Modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.